Tygodnia 2015 roku, przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam i za chwilkę zapraszamy. Wiosna na dobre nam się rozpanoszyła w Warszawie. Nawet otwarte okno zostawiliśmy, bo jest ciepło dzisiaj, 11 stopni. Marek wyzdrowiał. Jak tam twoja choroba? Już w porządku. No to dobrze. E, wiosna przynosi właśnie też takie <grych> ozdrowienia, na szczęście. Oglądałeś wczoraj zaćmienie Księżyca? E, słońca? Nie, byłem na zajęciach. A, no to pech. I nie, zajęcia nie, nieprzerwane zostały? Nie zostały przerwane <grym> tego zajęcia, trzeba było dalej rozpoznawać ptaki. Ale gdzie? Na ulicach? Nie, na sali. <grym> na sali. No to takie tradycyjne, stare zajęcia. Można bardzo powiedzieć. tradycyjne, ptaki bardzo stare, bo bardzo wypchane. Ale można było obserwować ptaki. Z doktorem Kruszewiczem widziałem, że dziennikarz chodził i obserwował ptaki podczas zaćmienia. Aha. I one niektóre zaczynały zasypiać. O, tak szybko? No bo ciemno się zrobiło. Tak, tak, ale to chwila, że tak to tak. mi się wydawało, miała być, więc dziwne, że tak szybko, ale okej. Okay. No jakieś obserwacje tam poczynili. Ja zrobiłem nawet nagranie, zastanawiałem się, jak to zrobić, wideo z tego. Bardzo trudno jest. Bardzo trudno, dlatego że to światło jest naprawdę mocne. Można sobie łatwo uszkodzić matrycę w aparacie, czy w, w kamerze. No ale wymyśliłem, że przez soczewkę słońce zogniskuje na ekranie i ten ekran będę nagrywał. Mhm. Musiałem maksymalnie przysłonę ściemnić, żeby w ogóle cokolwiek było widać i faktycznie się udało. Dosyć ładnie to wyszło, no ale tylko fragment, bo w ręku trzymałem i to tak się ruszało wszystko, mhm. więc może ten filmik uda się zamieścić na, na komonsach jako ilustrację zaćmienia słońca, która niedługo znaczy ja pamiętam, że niedawno było jakieś zaćmienie też. Mm -hmm. to było w 2011 chyba. Chyba tak. Tak niedawno, no, 4 <gry> lata temu. No dobrze, ale wróćmy do tematu dzisiejszej audycji. do, do tematów Mamy tutaj wpisane stanowisko COED w sprawie elementarza Ministerstwa Edukacji Narodowej, tablica ogłoszeń polskiej Wikipedii. Rok obrzędowy z Wikipedią postaramy się połączyć z Martą, która jest naszym koordynatorem Stowarzyszenia Wikimedia Polska, właśnie Glam. Konferencja Wikimedia Polska. Doszły nowe punkty w programie. Konkurs Wikimedia Centralnej Europy Wschodniej wiosna 2015. Dzisiaj właśnie startuje. Hasło ZAIKS, które wymaga dopracowania. Szkolenia dla uczniów to chyba znowu nie ogarniemy. Tak mi się wydaje, bo nie ma chyba osoby, która by mogła o tym opowiedzieć. Krzysiek nie dotarł do nas dzisiaj. I, no i oczywiście mnóstwo dygresji, które postaramy się opisać w notatkach do audycji, które jak zwykle na stronie nowiny.podcasty.info. Tam każda audycja ma swoją podstronę i przy te, na tej podstronie są umieszczane notatki z audycji i linki, o których rozmawiamy, tak żeby każdy, kto słucha audycji, mógł sobie kliknąć i zobaczyć materiał źródłowy. Prawie jak Wikipedia. w końcu to Radio. Więc zapraszamy do edytowania również tego notatnika. Jeśli chcecie podrzucić nam jakąś ciekawą wiadomość z, z dziedziny Wikipedii i projektów siostrzanych, to właśnie tutaj jest dobre miejsce w notesie do audycji. Każdy może go edytować, każdy może tutaj coś dodać od siebie. I zapraszamy również do uczestnictwa w audycji. Spotykamy się w soboty w studiu Wikiradia w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7. Gościnne bardzo studio, bardzo fajne miejsce w centrum Warszawy. Także zapraszamy. Można się też połączyć z nami przez hangout. Jak ktoś ma ochotę, proszę się z nami skontaktować i możemy się umówić na takie połączenie przez hangout. Dzisiaj przez telefon będziemy się łączyć nie przez hangout z Martą, która jest w drodze z ekipą roku obrzędowego z Wikipedią, ale to za chwilkę. Najpierw opowiemy o tym stanowisku Koalicji Otwartej Edukacji w sprawie elementarza. E, przypomnijmy może, e, o co chodzi w ogóle, z, po co jest w ogóle jakieś stanowisko. Tak, no niestety miał być podręcznik, który miał, jest, znaczy, jest. miał być podręcznik, który miał być wolny. Aha. Tak, a z tą jego wolnością się okazało, że jest tak, no nie do końca tak, jak być powinno. W związku z tym koalicja stwierdziła, że no może jednak dałoby się to zrobić inaczej i jednak te rzeczy pootwierać i zobaczymy. Chyba sporo osób się podpisało. Jest Właśnie liście. nie wiem ile. Nie, nie wiemy ile faktycznie. Nie wiemy ile, ale tutaj z y, takiego lidu y, treści tej informacji można wyczytać, że rok temu minister Kluzi Krostkowska zapewniała, że tworzone za publiczne pieniądze podręcznik będzie w pełni otwarty, dostępny na wolnych licencjach. Tak się nie stało. W najnowszych podręcznikach do drugiej klasy jedna trzecia stron nie może być swobodnie kopiowana. Niewolna część ma niestety przełożenie na całość podręcznika, no bo całego nie można Bo to skopiować. jest tak niestety wplecione też, tak, mhm. y że ciężko cokolwiek wyłowić. No i okazuje się, że te y, problemy dotyczą głównie grafik i zdjęć. I to w dodatku wcale nie jakiś wybitnych i skomplikowanych, tylko długopis na przykład jest e, skopyrightowany, jeśli tak można powiedzieć. Parę innych takich prostych ilustracji są właśnie no, zrobione tak, że uniemożliwiają opublikowanie całego podręcznika na wolnych licencjach. No i właśnie Koalicja Otwartej Edukacji, szkoda, że wczoraj nie mieliśmy audycji, to byśmy jeszcze was zaprosili do tego, żeby się podpisać pod tym stanowiskiem. Koalicja właśnie postanowiła takie stanowisko przekazać ministerstwu, że aha, jest, jak dotąd 225 osób zadeklarowało złożenie tego stanowiska wspólnie z Koalicją Otwartej Edukacji. Może, może to jest stare, stara informacja, a może już zaktualizowana, tego nie wiadomo. No w każdym razie takie stanowisko zostanie złożone, które, no. Zwracamy się w ramach konsultacji, bo konsultacje są prowadzone właśnie do minister Kluzi Krostkowskiej z prośbą, by zapewniła otwartość podręcznika dzięki dostępności wszystkich treści na wolnej licencji, tak by każdy mógł z nich swobodnie korzystać, bez studiowania zawiłych zapisów licencyjnych, bez lęku, że może naruszać prawo. No taka była, Takie było podstawowe założenie. E, momencik, odbiorę może. Borys Kozielski, słucham? A, no właśnie. Uhum. No to bardzo mi miło. To, to może teraz porozmawiamy w takim razie. Przełączę na głośnik. Halo, halo. Cześć, witam. Słyszysz mnie, tak? A tak. my słyszymy? Słyszymy. No to cześć, Klara. Gdzie taj, jesteście? Witam. Jesteśmy gdzieś między Cynkowem a Wojsławicami, i stoimy koło jakiegoś starego kościółka, który nie wiemy, czym jest może wyszukacie nam potem. Myślemy, a, co, a nie macie będzie? internetu? Yy, mamy, ale na razie dzwonimy do was, jeszcze poszukamy, a jesteśmy w drodze do miasteczka śląskiego. No właśnie, to w ramach yy, wikiprojektu. Tak, tak, to jest nasz pierwszy wyjazd w ramach projektu rok obrzędowy z wikipedią i jedziemy złapać ludzi w, w, w miasteczku śląskim w takiej dzielnicy, w takiej osadzie właściwie obok Brynicy gdzie mają właśnie przenieść marzany, spalić je, utopić, wrócić z tak zwanym goikiem do powrotem do miasteczka. I wy będziecie. I zobaczymy jak to właśnie wygląda i co ludzie jeszcze wiedzą o tym zwyczaju, będziemy pytać. I będziecie tą zbrodnię rejestrować też, tak? Tak, jesteśmy właśnie w takiej ekipie operator z muzeum, e, e, Marta Moraczewska z Wikipedii i e, nasza wolontariuszka Aleksandra Polakiewicz z naszego muzeum i właśnie ja i nasz kierowca. No to świetnie. A ile czasu to Wam zajmie? Bo to taka impreza chyba z dwie, trzy godziny potrwa? No tak, tak. My jeszcze się umówiliśmy na rozmowę w Ośrodku Kultury, jeszcze z osobami, jeszcze chcemy z orkiestrą porozmawiać. Także zaczniemy tam działać już niedługo, tam się spieszymy właśnie, żeby dojechać i gdzieś od, no takie rozmowy od drugiej będą, a impreza zaczyna się o czwartej. Znaczy impreza jakby w start pochodu, tak? O no tak, tak. Mhm. Ale opowiedz, jakie będą efekty widoczne później w naszym projekcie. Film będzie? Tak, będziemy rejestrować, to właśnie powstał jeden z takich siedmiu filmów krótkich, etnograficznych, dokumentalnych, które mają powstać w tym projekcie. Ten będzie pierwszy. Poza tym będą też wywiady osobno nagrywane, które będą potem, mam nadzieję, transkrybowane do archiwum, muzeum i też dla, dla innych. I będą też fotografie oczywiście do zasobów Wikimedii wykonane. No a przede wszystkim powstanie artykuł, który jak się wejdzie na, teraz na, na hasło miasteczko śląskie, to nie ma nic o tym zwyczaju, nie ma tam tak zlinkowane nic. I chcemy tutaj właśnie stworzyć ten artykuł dwujęzyczny, który też potem znajdzie się właśnie w publikacji takiej projektowej, którą będziemy już w listopadzie rozpowszechniać. Mm -hmm, mm -hmm. No to fajnie, to będziemy śledzić w takim razie, obserwować. Jeszcze, jeszcze tutaj przekazuję słuchawka jednemu gościowi. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry. A, cześć Marta. No cześć Marta z tej strony. Tutaj właśnie jeszcze wpadłyśmy z jeszcze nami na taki pomysł, jadąc do miasteczka śląskiego, bo jeszcze nie dojechałyśmy, żeby właśnie może po nagraniu już chociażby tych pierwszych czterech po Wielkiej Nocy, po nagraniu audio no. wywiadów, że można by tak naprawdę też poprosić wikipedystów o transkrybowanie tych, tych nagrań? Oczywiście. No tam przecież do Commons można wrzucić jako materiał audio, i, i, i tam pod spodem, czy w jakimś artykule, i, i wtedy poprosić o właśnie o przepisanie, jak najbardziej. A sam plik audio też będzie cennym nabytkiem, na pewno. No więc właśnie, no na razie wszystko wygląda dobrze, pogoda jest piękna, także zdjęcia powinny wyjść przyzwoicie, mamy sprzęt, e, mamy dyktafon, e, aparat fotograficzny, e, kamerkę jedną profesjonalną, jedną, jedną cyfrową i e, wszystko powinno pójść zgodnie z planem, a jak będzie, to się okaże na no miejscu. Tak, to do boju. Ale jak na razie jest pierwszy dzień wiosny i rozpoczynamy projekt. Świetnie. Miałbym tylko prośbę o jakieś jedno selfie dla nas, dobrze? Żebyśmy mogli zilustrować audycję waszym zdjęciem gdzieś z trasy. E, Okej, okay. no to jak, jak dotrzemy na miejsce, to postaramy się coś przesłać. Ale nie, teraz zróbcie sobie jak robicie tam, przed, rozmawiacie przez telefon z nami, to będzie jakoś powiązane z audycją wtedy. Okej, okay, to zaraz spróbujemy coś dosłać. Dobra, fajnie. Okej, okay, no to, to dzięki i, i do usłyszenia. No, hej. Trzymajcie się, powodzenia. Będziemy śledzić ten projekt. Dziękuję Ci, Marto, do usłyszenia w takim razie. Cześć. Pa. Będziemy śledzić ten projekt, o którym już mówiliśmy wcześniej i no właśnie zaczynają się te wyjazdy. Pierwsze spotkanie było w Muzeum Etnograficznym, rozpisane zostały wyjazdy. Ty Marku też byłeś, ale jakoś... Ja się nie zdecydowałem jeszcze, na na, w sensie na żaden wyjazd. Nie nie czuję się na siłach, żeby się zadeklarować, kiedy miałbym pojechać. Mhm. Różnie u mnie jest z czasem, więc nie czuję się na siłach. No dobra, no. Yy, jeden wyjazd jest, znaczy kilka wyjazdów jest w czasie świąt. Mhm. To nie najlepszy czas na wyjazdy, ale jest parę osób, które się zadeklarowały i pojadą. Yy, także zobaczymy. A jeszcze dokoń, dokończając tą historię z stanowisko Koed w sprawie elementarza. No, myślę, że to ważne, żeby na początku tak to stanowisko przedstawić, bo to wpłynie na pozostałe projekty, które są realizowane i których będzie coraz więcej w ten sposób docierać tych znaczy, podręczników. Znaczy, no, już walczy, o, mam wrażenie, od samego początku, jak się pojawiły te pomysły z tymi podręcznikami. No więc... dziwna, że trzeba walczyć, bo to właśnie ministerstwo samo deklarowało takie rzeczy, prawda? Tak, no. i pan premier też jeszcze za swojego premier, premierowania kiedyś deklarował, prawda, że wszystko za pieniądze publiczne powinno być wolno, za darmo dostępne, tak? Mhm. To jest na tym nagraniu, które zostało swoją drogą skasowane, bo podobno wygasła licencja, była kiedyś taka historia. Hmm. Tak. To Wa Piotr Wagow Waglowski opisywał. Mm -hmm, mm -hmm. Więc no, zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Bo widać, że ta otwartość jeszcze tak do ministerstwa nie do końca się wgryzła. Ale mm, jesteśmy na dobrej drodze chyba. No tak. I, I tak jak mówię, no fajnie by było, żeby to właśnie mocno tutaj zaznaczyć i przebrnąć jakoś tą drogę na początku. Może trzeba zaproponować pomoc taką, jak zaproponowaliśmy w innych podręcznikach właśnie. Mm -hmm. Przecież cała masa zdjęć w Wikilubie podręczniki została załadowana. Wszystkie właściwie te propozycje czy prośby odnośnie grafik chyba zostały zrealizowane. Nie, nie sądzę, żeby tam coś czegoś brakowało. Było tak dużo, że nawet no, może, może czegoś jeszcze nie było. Znaczy tam niektóre rzeczy chyba nie mogły ostatecznie być, te monety, tak bo tam kwestia, że one są oddzielnie zastrzeżone jakimiś mm. osobnymi przepisami, więc był, były pewne wątpliwości. Okładki A. tam były potrzebne też i one też nie mogły być... Yy bo prawda, okładka to jest osobny utwór i też tak po prostu jej wrzucić nie można. Mhm. No dobrze, ale zobaczymy, co przyniesie ta, to stanowisko i to poparcie. To już za jakiś czas się zorientujemy. Jesteśmy jako stowarzyszenie w Koalicji Otwartej Edukacji. Moja fundacja też jest w koalicji. Będziemy mieli spotkanie w lipcu, to tam na pewno więcej się dowiemy ale w trakcie oczywiście też kontaktujemy się przez listę e-mailową w tych sprawach. No i coś, co możemy wygrać dla nas wszystkich, czyli, czyli właśnie otwartość i wolność tych podręczników, żeby każdy mógł je zmieniać i korzystać bez obawy, że łamie jakieś prawa autorskie, czy, czy że tutaj może, a tam nie może publikować, a że tutaj to już nie wolno, a, a zrobił kserokopię i nie wie czy czy nie pójdzie za to siedzieć nauczyciel biedny. Mm -hmm. Dobrze, to rok obrzędowy, już rozmawialiśmy o tym. Tablica ogłoszeń może teraz jakoś tak nie po kolei, ale potem umieścimy to we, według kolejności. No właśnie, na początku tutaj 20 marca dostaliśmy informację, że Visual Editor został włączony na stronach Wikiprojektów. Tak, to się bardzo chwali... I tobie i Szymonowi, którzyście się za to wzięli i doprowadzili sprawę. Ja to odpuściłem na samym początku, bo, bo, za, bo ja się zdziwiłem, że nie ma Visual Editora właśnie mm -hmm. w, tej, w, w tej przestrzeni. Bo dla mnie to, no jak to, no, dlaczego nie? W końcu to Wikipedia, to dlaczego nie ma Wizual Editora? No i taki, że zrzuciłem takie pytanie, dlaczego jest został wyłączony. <głosy> Okazało się, że w ogóle nie był włączony w tej przestrzeni. No a w trakcie pracy właśnie nad Wikiprojektem Rok Obrzędowy z Wikipedią no, sporo nowicjuszy pozyskaliśmy, którzy z Muzeum Etnograficznego chcą edytować. No ale zanim zaczną edytować hasła, no to musimy się zorganizować i właśnie w tym Wikiprojekcie opisać wszystko, więc trudno ich od razu uczyć kodu, skoro na stronach Wikipedii można używać Visual Editora. Więc takie logiczne to się wydawało i rzeczywiście Szymon przerzucił szybko um, temat do kawiarenki. Rozpoczęła się błyskawiczna dyskusja, bo trwała chyba tydzień, ponad tydzień I troszkę. składała się chyba z samych za, za, za. Tak, właśnie same za. Była dyskusja przeciw, ale nikt nie był przeciw, więc mhm. to, to rzeczywiście duży odzew chyba to znaczy 15-16. na głowę dyskusji na główek tak, żeby, żeby można było tam dyskutować przeciw, ewentualnie, jakie są zagrożenia, ewentualnie takiego włączenia. No i okazało się, że Visual Editor jest też tutaj dostępny. Przy okazji pracy nad jakimś dokumentem, o który Klara, właśnie, z którą rozmawialiśmy, poprosiła, żeby umieścić go. Taki kwestionariusz rozmowy, pytania i pytania, jak gdyby do, do uczestników takich wydarzeń. No, to miałem problem z ponumerowaniem akapitów czy punktów i podpunktów. Okazało się, że w Wizual Editorze o wiele łatwiej się to robi. Będę czy te to podpunkty? musiał przetestować. Przetestuj. To znaczy, nie wiem, czy jest sens, bo to jak, jak spróbujesz, jak będziesz miał listę punktowaną jakąś, czy numerowaną, to spróbuj użyć Wizual Editora. Teraz jest łatwiej. Mhm. Wiele rzeczy się zmienia. Nawet dzisiaj próbowaliśmy skopiować jakąś część strony i wkleić wizualizatorze i to się udało. Z formatowaniem. Tak, i z formatowaniem, i to przeszło wszystko. Także to też jestem pod wrażeniem, bo myślałem, że tej funkcji nie będzie yy, właśnie w odróżnieniu od yy, wiki kodu, gdzie, no, większość wik początkujących wikipedystów tak pracuje, że widzi jakieś fajne hasło i chce zrobić bardzo podobne hasło, tylko o innej osobie na przykład, o, albo o, innej, o innym przedmiocie, kopiuje tą stronę, wkleja i tylko zmienia treść a formatowanie zostaje zachowane w ten sposób. Jest to dosyć wygodna metoda i myślę, że wiele osób tak pracuje i wydawało się, że w Visual Editorze to nie będzie możliwe, ale chyba jest, jak widać. To 20 marca został włączony już ten Visual Editor. Jest też aktualizacja Flow. To tak za dużo o tym nie mówimy, bo to jeszcze ciągle jest troszkę obok nas, ale równolegle toczą się prace nad Flow. Dodano kilka kluczowych funkcji. Czekamy na jego wyszukiwarkę i bezstratne przełączanie Wikicode, Visual Editor Wikicode, który nastąpi szybciej we Flow niż poza nim. Nie wiem nawet o co chodzi pewnie jakieś problemy są. Podejrzewam, że chodzi o to, że jak edytuję w kodzie, żebym mógł się w trakcie tego edytowania przełączyć na Aha, e, na, na edytowanie e, e, no, wizualne. No, to fajnie będzie, jak to się uda. Bo do tej pory trzeba było wyjść z tej edycji ona nie zostawała zachowywana. Mhm. Członkowie Komitetu Arbitrażowego, o którym rozmawialiśmy, że były wybory do niego, wybrali ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza na okres 16. kadencji. Funkcję przewodniczącego będzie pełnić Wojciech Pędzich, z którym tutaj spotykamy się w nowinach często. Dzisiaj włączony został gadżet do badania stron pomocy. Dzięki niemu na stronach przestrzeni pomoc wygenerowany został formularz, którym, w którym użytkownicy proszeni są o odpowiedź na dwa pytania. To bardzo cenna rzecz, bo właśnie brakuje nam takiej zwrotnej informacji o tym, jak te, ta, te strony pomocy się przydają. I to myślę, że przyda się w wielu innych też. Nie wiem, czy to nie fajnie byłoby pod każdym hasłem dodać czegoś, coś takiego. Czy ten artykuł był pomocny? No, chyba na angielskiej wersji się z czegoś podobnego wycofali, ale nie wiem, jak to dokładnie tam wyglądało. Aha, czyli była już dyskusja jakaś na ten temat. No, były, były jakieś wątpliwości. Um, no, może, może, zobaczymy. Na, na stronach pomocy na pewno to będzie bardzo um, pomocne. Zespół um, R&D, czyli po polsku, to już ciągle zapominam, co to jest. Badania i rozwój. Badania i rozwój, no właśnie. Pracuje, jak widać, więc fajnie. 18 marca taka informacja, że właśnie dzisiaj, 21 marca zaczyna się, 21 marca zaczyna się dwumiesięczna akcja WCEE Spring 2015, czyli konkurs centralno-wschodniej centralno -wschodniej Europy 2015. Dotyczy ona pisania i poprawy artykułów dotyczących państw Europy Środkowo-Wschodniej, tych państw, które się czują członkami tego regionu. Pierwszym tygodniem, czyli właśnie tym, który dzisiaj się zaczął, jest tydzień Albanii i Armenii. Dostaliśmy propozycje artykułów do napisania od Wikipedii z tych państw, dlatego nie możemy zawieść oczekiwań i napisać jak najwięcej artykułów związanych z tym tematem, zarówno pośród propozycji, jak i spoza tej listy. Serdecznie zapraszam, zapraszamy Was do udziału w tym tygodniu oraz całej akcji żeby się dopisać do uczestników, wystarczy wpisać się do tabelki i tutaj link jest do tej tabelki. Najbardziej aktywni uczestnicy będą nagradzani wybranymi przez siebie książkami. To jest właśnie nagroda w tym konkursie. Nagrodą specjalną jest wyjazd do jednego z krajów biorących udział w akcji. No, to już jest fajna nagroda bardzo. Mhm, kusząca, kusząca. Kusząca. Propozycja Marycha 80 napisała nam te informacje na tablicy ogłoszeń. I to chyba wszystko, bo to, że zaczął się tydzień zachodniego wybrzeża, no to właściwie ono jeszcze trwa, ale już, już się kończy. To jeśli ktoś miałby ochotę jeszcze tak rzutem na taśmę coś tam doedytować, to zapraszamy. Tydzień zachodniego wybrzeża, oczywiście Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To z tablicy ogłoszeń już chyba wszystko. Konferencja Wikimedia Polska. Mamy w tej chwili już hmm, zgłoszonych Wykładów 7, e, kilka o których mówiliśmy, i nowe to są chyba takie, czyli wiki to nie tylko Pedia, czyli krótki przewodnik po projektach siostrzanych. E, kolejny to wiki podróże miejscem, wiki projektu edukacyjnego. 10 lat Wikimedia Polska plus Strategia Ruchu Wikimedia, czyli wiki mediowe. GDJ, czyli gdzie, dokąd, jak, z perspektywy zarządu i szeregowego wolontariusza. To będą takie dyskusje y, bardziej niż wykłady. Y, wewnątrz stowarzyszenia się toczą o, już od wielu lat. Y, Szymon tutaj proponuje właśnie taką dyskusję, która często y, jest bardzo gorąca i, i ciekawa. To wszystko podczas konferencji, która odbędzie się 13 i 14 czerwca 2015 roku w Gdańsku, na którą zapraszamy wszystkich miłośników Wikipedii i osoby, które chciałyby brać udział w tej konferencji. Nagrania, jak zwykle, będą wyemitowane i, i dostępne na stronach Wikiradia specjalnej, na specjalnej podstronie z konferencjami. Yy, to już, co tu jeszcze mamy? Hasło za X, które wymaga dopracowania. Yy, gdzie ja mam ten link otwarty? No to może jeszcze raz otworzę sobie po prostu. Yy, właśnie, to jest bardzo rozbudowane hasło. Ja myślałem, że tutaj nie, nie jest za dużo, ale widzę, że tutaj jest olbrzymia treść tego artykułu. Naprawdę już broszurka niemalże. Tylko trzeba by się pewnie w nią dogłębnie wczytać. No, skoro na samym początku jest zaznaczone, że treść tego artykułu może nie być zgodna z zasadami neutralnego punktu widzenia. Taki szablon jest wstawiany właśnie tam, gdzie ktoś z redaktorów, z, z edytorów Wikipedii zauważy, że, że no, coś mu się nie podoba, że tutaj brakuje takiego obiektywnego punktu widzenia, który obowiązuje w Wikipedii. Mhm i często takie, że, takie stwierdzenia, że ogólnie wiadomo, że za X to coś tam, albo że jest oczywiste, że to, to są tutaj nieuznawane. Widocznie jest tak duży ten artykuł, że trudno nad nim pracować właśnie myśląc o tym, o tym neutralnym punkcie znaczy, widzenia. Ja się nie dziwię, tak? to jest taki temat, co powiedziałbym, mocno kontrowersyjny, więc nie dziwię się, że tutaj mogą być problemy z neutralnym punktem widzenia. No Na pewno, zwłaszcza, że tutaj edytują go wikipedyści, którzy są związani z ZaXem, na przykład i są artystami z ZaXu i, i, i tak emocjonalnie mogą podchodzić do niektórych ataków, które tutaj są prezentowane, być może i nawet się nie wczytywałem specjalnie, ale tak się domyślam w świetle ostatnich doniesień o tym, o fryzjerze i tak dalej, no to, to raczej może tutaj rzeczywiście gorąca dyskusja się toczyć. Mm, ale dyskusji nie ma na przykład ten artykuł w o ogóle, dziwo. A faktycznie w ogóle jest czerwona strona dyskusji, co no. dziwne, co dziwne. No więc jest tylko taka, powiedziałbym, przepychanka prawdopodobnie na, nad treścią tego artykułu. Ktoś uważa coś, a ten ktoś inny uważa, że tak nie jest i wycofuje. No sporo tutaj właśnie czerwonych... Czerwonych informacji o usunięciu, o dodaniu. Ostatnio Szymon bardzo mocno pracuje, widzę, nad tym artykułem, bardzo się chwali. Dużo, tak. Jest tutaj <kluzł> bardzo jego edycji. to się chwali. Dużo usunięć. <grych> Też. No, tak, trochę czerwono, faktycznie. Tak. Ale to pewnie takie prace porządkowe, czyszczące. To wszystko widać, oczywiście, w zakładce Historia i autorzy. Jeśli wejdziecie na, na artykuł Stowarzyszenia Autorów X. To historia i autorzy zakładka, i tutaj widać kto, co pisze i co zmienia. Od samego początku powstania takiego artykułu, każdego artykułu w Wikipedii to jest widoczne. No także prosimy, żeby się zaangażować w ten w przejrzenie właśnie pod kątem neutralnego punktu widzenia i poprawienie ewentualnie, bo to czasem kwestia formy jest. No, czasem trzeba zdanie usunąć, a czasem wystarczy troszeczkę poprawić, albo znając źródło, powołać się na to źródło po mm -hmm. Czyli, że jak, jak podaje Gazeta Wyborcza, tam z tego i tego numeru, w tym i w tym wydaniu, na tej i na tej stronie, yy, na przykład zyski za X, u coś tam, prawda? No, ale fajnie, że tutaj właśnie też tak przy okazji zobaczyłem, że są dane na temat wpływów zx u niektóre dane za rok 2013, za 2014 jeszcze nie ma. Tak, i to, że jest niektóre dane, już taki nagłówek budzi pewne wątpliwości. Co to znaczy niektóre? Skoro niektóre, to na jakiej podstawie zostały wybrane? Także coś, coś, coś tu jest mocno nie tak. No ale jest y, raport roczny 2013. Być może w tym raporcie rocznym były niektóre dane, nie wszystkie. No tak, dostęp do tych publicznych danych y, nie jest łatwy, ale jak widać, y, staje się rzeczywistością. Coraz częściej dostajemy takie informacje i coraz więcej ich dostajemy. No i dobrze by było, żeby takie instytucje, które właśnie zbierają te pieniądze, no rozliczały się publicznie z nich, a nie tylko przed osobami, z którymi mają zawartą umowę. No w końcu ta umowa jest zawarta z całym społeczeństwem, bo oni występują w imieniu wszystkich autorów w Polsce. Także no hasło wymaga dopracowania, Będziemy nad nim pracować i liczymy na to, że, że w końcu będzie taki, jak powinno być. Szymon pracuje, więc to jest duża szansa, że to rzeczywiście szybko pójdzie do przodu. No i cóż, chyba to wszystko. Czy coś jeszcze mamy? No dzisiaj to chyba wszystko. Mamy 30 minutę, także szybko się wyrobiliśmy dzisiaj, no ale nie ma powodu, żeby przedłużać i chyba, że... Coś jeszcze komuś przychodzi do głowy? Nie, Tobie Nie. Na w notatkach nic nie mamy. Gdybyście chcieli jakiś temat omówić, to zapraszamy do wpisania w notatki albo do przyjścia do nas i wzięcia udziału w audycji. Dzisiaj chyba też nikt się nie zapisał na warsztaty, z tego co... Nic widziałem. mi nie wiadomo, żeby się ktoś do nas wybierał. Pracujemy ciągle z jednym człowiekiem, który tutaj przyszedł, z panem Andrzejem. On już szykuje swój artykuł, który chce umieścić w brudnopisie, oczywiście, także będzie pewnie też będziemy o tym informować z czasem. No i to wszystko w takim razie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Marek Mazurkiewicz, ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.